droga, wroga, Jotro dobrowy, przed nami długa droga, Gloda i synat mógł za mnie walczyć. Logie samego, samo tego, bo ja chcę tylko na zawsze władzy i karać w innych, nie innych. Kiedy dostanę prorokiem, czas się spowiedzi, twój sen nie odwiedzi Wtedy mu powiem, że mnie nie słuchałeś i dla mojej wody go nie oddałeś Czy jesteś ze mną, czy przeciwko mnie? W niebie. Świat oszalały, boi się mnie i moich myśli tak oczywistych buduje teraz nowy początek, bez wolności, wymagam lojalności Gdzie jest? jesteś ze mną, przeciw tylko mnie, odpowiedz teraz, może umierasz moje sumienie, czego się w ciebie.